To get things started, on the most sensational, inspirational, celebrational, momentational. This is what we call the Moment Show! You can the way you are, you woman, man, no time tat up, tat up, tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat Until tat tat tat tat tat tat you tat tat tat tat you tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat Two, three, four, five, six, seven, eight. You can't talk on the way you walk. You're a man who can't be talked. You're a man who can't a a to tutaj popast tak stałem aj To mnie wzięli z zaskoczenia. Last Ride, Love, Death. Dzień dobry wieczór, mówi Anzelmo. Rozpoczęliśmy kolejne wydanie rzeźni na antenie Antyradia witaliśmy się e, formacją e, Megadev. To było, e, to były nagrania pochodzące z ich e, pierwszej demówki, zarejestrowanej i zmiksowanej e, w kilku e, miejscach w, pomiędzy grudniem roku 1984 a styczniem roku 1985. Nagrania m, miały miejsce w Indigo Ranch Studio e, oraz e, Malibu and Crystal Sound e, Labs w Hollywood, na terenie e, Kalifornii. To jest. To był rok 1984-85 i te nagrania z tegoż Dema pojawiły się, pojawiły się jako bonus do wydanej w piątek reedycji debiutu Megadewki. Link is my business and my business is good. Tak się nazywa ta płyta. Natomiast ona została poddana pewnym, pewnym zabiegom. No i teraz ten, że tenże album nosi, nosi taki podtytuł The Final The Final Kill o, właśnie a znalazło się na nim znalazło się na nim trochę, trochę bonusów w sumie mamy 18 nagrań do wyboru czyli debitanskie demo, o którym e, wspomniałem. Mamy trochę nagrań e, koncertowych, no i pełną wersję e, coveru e, Nancy Sinatra, This Boot, która, e, która jest tam w, w pierwotnej wersji była nieco e, przycięta, także tak, e, tak to właśnie, e, tak to właśnie e, wyglądało. No i teraz e, właśnie tenże materiał, ten materiał się pojawił e, w tak zwanej wersji e, właśnie nowej, e, poprawionej. Jest taka okładka, jak sobie Mastain wymyślił, a nie taka bida z nędzą, jak to była w pierwotnym wydaniu, no bo wtedy to było po tanieści, nie było, nie było piniąchów, no a teraz pieniądze są, no i można było, z, można było zrealizować e, właśnie tenże pierwotny zamysł, tak jak on miał e, wyglądać tutaj w pełnej krasie. Tak, więc jak mówiłem, przywitaliśmy się, przywitaliśmy się utworem Last Rides Love to Death. To, są, to jest nagranie z tejże demówki i za momencik będą jeszcze dwa utwory z tejże demówki. To będzie The Skull Beneath The Skin oraz utwór Mechanics. A później sobie przejdziemy do... Do czego my sobie przejdziemy? A no, przejdziemy sobie do programu podstawowego albumu Killing It's My Business and My Business is good. Będzie kilka nagrań właśnie z, z tejże podstawowej, kanonicznej wersji płyty. No i też będzie jedno, jedno nagranie koncertowe z tych bonusów, które są do tego wydania dołączone. No to lecimy. mechanics, a nieco wcześniej e, utwór The skull and The Skin, czyli tym sposobem e, Demówka z roku 1984, z demówka z Carl the Skin, ale zaraz, 84, niech zerknijmy, co oni tutaj napisali, no jak 84, jak to jeszcze nagrania były w styczniu, 85 ktoś tu e, napisał, więc coś tu się e, rozpędził, zaraz zerknijmy tak, osiemdziesiąte a w ogóle ta demówka, ta demówka, jako o, The Last Rides <laughs> istnieje pod takim tytułem, to i jest pochodzi z marca 1984, więc najprawdopodobniej tu jest błąd w opisie, tutaj chodzi zapewne o grudzień e, roku 1983 i styczeń roku 1984 e, i e, ponieważ w w marcu 1984 roku e, ten materiał ukazał się jako, jako Last Rides, a tutaj w opisie do reedycji jest napisane, że to e, demo e, nosiło tytuł e, Scalding the skin z roku 1984. W każdym razie te nagrania zostały poddane e, remasteringowi. E, cały materiał e, z płyty Killing My Business został zremiksowany przez e, Marka e, Luisa, To jest człowiek, który pracował z Devil Driver, The Angel, White Chapel. E, czy Trivium. No i będzie tu można usłyszeć to, czego nie było słychać w pierwotnej e, wersji. No i ten album e, wreszcie zabrzmi tak, jak to sobie e, Rudzielec zamyślił e, wtedy. E, całość została zremasterowana przez Teda Jensena w Sterling Sound Studio w Nowym Jorku. Utwór e, This Boots został dodany e, do do programu płyty z wersjami, z nowo nagranymi wersjami wokali przez Mustaine'a, bo to było tak, że po pierwszym nakładzie trzeba było usunąć właśnie ten cover. No właśnie, nie, nie, nie był wersji skutany, on został usunięty po, po pierwszym tłoczeniu, dlatego że autor utworu, Lee Hazelwood, nie zaakceptował zmian w tekście, bo tam były dokonane pewne korekty w tekście. To jest numer napisany przez Lee Hazelwooda, a roz, roz przez Nancy Sinatra. No i też nie spodobało, mu się, nie spodobało mu się to, jak to Rudy zaśpiewał. No i to, o czym mówiłem, że nowa szata, now, now, nowa, nowa okładka to była taka właśnie pierwotna wersja, pierwotna wersja, jaką sobie Dave wymyślił. To jest rzeźba w odróżnieniu do taniego zdjęcia, które zdobiło wydanie Relativity Combat. I to tanie, to było, to. to okładka zastępcza ym, powstała niejako z musu, ponieważ y, ponieważ y, to oryginalna, oryginalna okładka gdzieś tam zaginęła, no i trzeba było właśnie, trzeba było właśnie zrobić y, tak na szybko y, tę okładkę, no a teraz po latach y, po 33 latach y, Dave dopiął swego, no i y, doprowadził do reedycji debiutu y, w takim kształcie, w takim brzmieniu w takim zamierzeniu, jak sobie wtedy, y, przed laty wymyślił tak więc tak to się przedstawia. Za momencik przejdziemy, jak mówiłem, do tego, do tego zestawu podstawowego z tejże R edycji Jeszcze tylko słówko powiem, kogo dzisiaj będziemy gościć. Kto zaglądał na, na fanpage'a rzeźni, to już wie, że dzisiaj wpadną do nas psychotypy. No i sobie z nimi pogadamy o e, płycie, która kilka dni temu się ukazała i w ich pełnometrażowym e, debiucie, ale to za kilkanaście minut, a póki co słuchamy sobie, e, słuchamy sobie Megadev z remasterowaną wersji z, z reedycji ich debiutu jak mówiłem ta wersja ma pod tytuł, pod tytuł The Final Kill Killing is my business and my business is good oraz Rattleheads za nami. Teraz przed nami co? Przed nami e, będzie, e, będzie właśnie rzeczony utwór Lee Hazelwooda rozsławiony przez Nancy Sinatra, czyli e, These Boots pod tytule Are Made for Walking. E, to jest to, co trzeba było wywalić po pierwszym tłoczeniu, bo Hazelwood się e, nie zgodził, a jak to się mówi, zgłosił zastrzeżenia co do wersji e, popełnionej przez e, Rudego. A, właśnie, bo jeszcze tutaj, e, tak mówiąc o tym, co jest na tym albumie, to tak, a konto, a konto y, nagrania, które pojawi się jako ostatnie w Perłach Przedwieprze, to y, jest tu jeszcze siedem utworów koncertowych, które to, Rudy, jakimś cudem, znalazł na strychu taśmy VHS, lalalala, ta la la la, tyle lat je nie znalazł i nagle po 33 latach ją znalazł, gdzie jest po prostu zagrany cały pierwszy e, cały debitanski album bez e, coveru Eli Hazelwooda. No, jedzie mi tu czołg lewym okiem, wyjeżdża prawym, a lufa uchem wystaje, że on tego przez 33 lata na strychu nie znalazł. niego jest taki geszefciarz, że na pewno ta taśma leżała, zamknięta w sejfie, żeby się brońcie, prącie, panie Boże i panie szatanie, z kopytami swemi nie rozmagnesowywała. No, także tak to było. No właśnie. Dobra, no to e, teraz będzie <śmiech> mega na popowo. Bye. <laughs> No dobra, to z tej taśmy, którą tam niby znalazł na strychu, w tym pewnie w kuferku takim, co tam posag sobie szykował, albo takie różne artefakty zbierał, Chosen Ones. To jest oczywiście nagranie z programu Killing is my business tylko tutaj właśnie z tego VHS-a gdzie ten album był zagrany w całości, czyli Rudy może powiedzieć, że on pierwszy wpadł na taki pomysł, żeby grać album w całości a nie teraz jak jest moda, że się jeździ w trasy i wszyscy grają te wybrane albumy w całości. On był pierwszy jak zwykle. Z metaliki też go wywali bo był najlepszy. megadeth for a while now we've got an album out already and we're getting ready to go home this is our last performance tonight and we're so glad to do it in denver i'll tell you last time we toured through we had a fucking great time when we came here because we've never been in such a hospitable crowd that they would throw drugs at us you know But uh i'll tell you one thing we miss los angeles but this is sure a great place to end our tour we'd like to play something new for you off of our new album we're going to record when we get home Um, I hope you like it. This is a song about a nightmare. Some of us get scared of shit not sleep. Some of us think we're real tough. But when you close your eyes and your mind takes over, there's bad omens. Ochłapy, czyli serwis koncertowy. rano Chłopę, czyli serwis koncertowy, a tak naprawdę to mój bardzo subiektywny wybór imprez, na, które, na który warto się wybrać, na które warto zainwestować pieniądze. Dobrze, co nas czeka w tym tygodniu? Najpierw zerknę tutaj do mojego do mojego kapowniczka, co my tutaj mamy Hollywood Vampires, tak jak ktoś lubi takie granie to na Torwarze 12 12 czerwca, dzień później Marilyn Manson ze Stone Sauer, też na Torwarze a w tego samego dnia, tyle że w katowickim spotku Judas Priest właśnie, o, coś ten rudy tak mi się dzisiaj przewija przez, przez tę audycję. No, można powiedzieć, bardzo ruda audycja. Eee, także MegaDev jako support. Nie, nie, przepraszam, nie support. Nie nie bym się obrazić, jak wyglądał go nazywa, Nie, gość specjalny eee, Judasów, MegaDev w katowickim e, spotku. To jest, e, to jest e, środa. Dalej mamy czwartek, e, 14 czerwca i tu mamy e, jeden z dwóch headlinerskich polskich koncertów Killswitch Gage, bo Killswitcha tak naprawdę e, jadą jako support dla maiden na tej trasie europejskiej maidenów, ale mają takie dwa day-offy polskie, gdzie są headlinerami pierwszy koncert e, to jest w krakowskim kwadracie e, z Raven Age, Six Pounder i e, Tezis. Będzie też drugi koncert w Warszawie, który jest już wyprzedany. E, dalej patrzę, co tutaj mam. 15 czerwca w piątek Roadhog, e, Savager, e, Aquila i Reven Revenger e, w katowickim Faustie. E, dalej patrzymy co. Bastard Grave, Cancer Faust Abhorrent Funeral w Poznaniu u Bazyla, Parkway Drive, Emure Miss May Eye i Locked y, Loose w Wrocławiu w A2. O właśnie, w sobotę impreza, na której y, nasi dzisiejsi goście zagrają. Decapitated, Psychotype, Void of Sympathy, I Was Born Twice, Irie i Horn. To jest y, polski finał y, Metal for the Messers, czyli y, polski finał eliminacji do, festiwalu, do brytyjskiego festiwalu y, Bloodstock. Y, co dalej? mamy w Krakowie w studiu e, Arch Enemy, Ginger i e, Totem w Lublinie, w Ramzesie e, podczas imprezy, która się nazywa Evil Dead, zagrają Dązły, Park, The Has Spoken i Despise Cruelty, e, a w Poznaniu Bazyla XVI. Hate Breed, Bloodstained i Unbeaten wystąpią, no i mamy niedzielę, tutaj Arch Enemy z Gingerem i Totem, Totemem w Gdańsku w B90 e, zagrają, również w sobotę, dobrze mówię, w sobotę, nie, w niedzielę, to jest niedziela, H2O i All for Nothing to jest e, e, trasa, która, e, specjalna trasa zespołu H2O, to jest trasa, która tutaj e, podczas tej trasy panowie świętują, zaraz zerknę, bo ja to gdzieś miałem ładnie zapisane, o co tu chodziło, e, panowie świętują tą trasą, a gdzieś tymi zniknął, o, o, o ty dziadzie podkładzie, ja ci i dam, ale to dzisiaj rozrabiasz strasznie. A, właśnie, bo jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Eee, ach, nie, to już jest przyszły tydzień, to powiem o tym za tydzień, ale jak wybiegłem, wybiegłem, a właśnie. Ten Years, Nothing to prove. Ta trasa h 2 to jest z okazji dziesięciolecia albumu e, Nothing to Proof. E, no i właśnie, jak mówiłem, pierwsza, pierwsza data to w niedzielę e, z, w Poznaniu z All for Nothing i This Noise, a w poniedziałek ktoś już tak wybiegnę, ten e, dzień da dalej e, To będzie 18 czerwca w Warszawie w Pogłosie i tam e, CF98 i e, Slug Abuse zagrają. A, no właśnie, jeszcze nie powiedziałem o jednej e, imprezie. E, w piątek w Warszawie w Klubie Voodoo impreza e, Iron Maiden Tribute Night. To będą muzycy z różnych warszawskich heavy metalowych zespołów, którzy się o, zebrali razem i pograją e, covery e, Maiden. A jakby ktoś się e, na przykład chciał wybrać na bramborek, nedliki, i czeskę piwo, no to w piątek e, w klubie Mid Factory e, Neurozis z Deskic w Czeskiej Pradze, nie w, nie, w nie na Warszawskiej Pradze, tylko w czeskiej Pradze. Grupa Neurozis wystąpi podczas swojej europejskiej e, trasy. No dobra, no to chyba wszystko, co miałem powiedzieć na ten temat, e, co, jeżeli chodzi o koncerty, które się w nadchodzącym tygodniu, w nadchodzącym tygodniu odbędą, no to co? Jedziemy z wizytówką naszych dzisiejszych. Gości, to będą, trzy kolejne, nie, to będą trzy, trzy kolejne nagrania z ich płyty. Pół roku temu, zgadza się, pół roku temu, nie? No iś może się o ten, weź sobie tutaj to świteczko. Cześć, świteczko. Pół roku temu, dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry, dobry wieczór, manko, witam serdecznie. Ja, jak, żeśmy, jak żeśmy właśnie podliczyli skrupulatnie pół roku temu. Dokładnie pół roku. Dokładnie pół roku. Byłeś yy, wówczas w y, Psychotypie Sam, sam i. Sam z, byłem. Psycho jak, to Ekowi. Tak, ja. zagraliśmy, <laughs> zagraliśmy wtedy dwa numery, prawda? Trzy. trzy. To dzisiaj będą tak. kolejne trzy. Rozrywkowe tak. były, teraz będą takie mroczniejsze trochę. Będą poważne będą. Tak. No tak, tak, tak. No ale dzisiaj wracasz ze wsparciem w postaci. psychoty. Dokładnie Czyli jest, z was, jest, jest z was dwóch A y, o, całej reszcie, o całej reszcie Między innymi właśnie o koncercie Co pół roku kolejna osoba będzie się tak, pojawiała się dobra, Czyli za pół roku wpadacie i gramy kolejny kolejny <laughs> Za rok czwórkę i tak dalej Także spokojnie, ma, mamy jakiś plan No dobra, no to no, musimy więcej no, ludzi zatrudnić No dobra, to w takim razie To lecimy, Dead Soulem się witamy, tak? Tak, Dead Soul, to jest kawałek, który Rozpoczyna naszą wizytę u ciebie dusza zmierza. Jest zawsze, <śmiech> wszędzie i w to samo miejsce. <śmiech> Tak nam pięknie wybrzmiewa outro do utworu Dead Soul w studiu Ze mną psychotypy, jak mówiłem, po pół, roku, po, pół roku, po pół roku Dokładnie po pół roku Wracałem tutaj do studia, do rzeźni Tym razem już możemy oficjalnie powiedzieć, że płyta jest w ręku Jest fizycznie, jest fizycznie z nami Dobrze, to tak Przypomnijmy, przypomnijmy personalia Czyli kto tworzy psychotypy? S S S jest nas pięciu jest nas pięć osób generalnie e e Psychotype, tak jak już wcześniej powiedziałem e e tworzy pięciu walniętych gości mocno mocną głowę, no bo na tym to polega, żeby to było fun i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi. Generalnie to jest Psycho b 3 założyj zespół, tak jak powiedziałem, pół roku temu dokładnie a słuchałem tej audycji przed przyjściem do ciebie, żeby tu nie zrobić żadnego fopa. Żeby nie powtórzyć. Tak, tak, tak. Psycho G i Psycho T i to jest tutaj, z nami jest basista Psycho T2. Psycho T2. Psycho T2 tu tu, tu. <laughs> i tak dalej i generalnie no Powiem ci teraz, że teraz już jesteśmy z konkretami i, mm -hmm. i, i myślę, że, że już mamy o czym porozmawiać, tak mi się Wiesz wydaje. Tak na, na więc tak przyglądałem sobie do waszego, waszego fanpage'a, to tam w, w jeszcze widziałem, że tam jakaś, jakieś osoby się przymierzały do tych waszych masek jeszcze, więc jakaś tam <śmiech> niewiasta, także że myślę, tak się zastanawiałem, czy, czy rozszerzacie skład, czy zmieniła wam się koncepcja składu? Ja, ja, ja nic tym nie wiem. Ja nic o tym nie wiem. Tak, to, to jakieś... działamy na emocjach, żeby ktoś Rozumiem. myślał, że się ujawniamy. Rozumiem. Czyli podstawiliście po prostu tych. No. Słuchaj, to jeszcze niejednokrotnie będziemy zaskakiwać. Na tym polega, jakby to powiedzieć, cała idea Psychotype Dobrze, przypomnij też kulisy albumu, czyli gdzie został zrealizowany i z kim. No słuchaj, no generalnie zrealizowaliśmy go w Hertz Studio, w pięknej miejscowości jakim jest Białystok eee, i nadal jesteśmy z tego dumni, nic się nie zmieniło. <grym> Wtedy jak rozmawialiśmy pół roku temu, e, wszystko to było jeszcze w jakichś tam powijakach, na dzień dzisiejszy już mega konkrety, 1 czerwca mieliśmy właśnie premierę naszego debiutanckiego krążka The Way to Kill For, i jesteśmy z tego mega dumni. Zagraliśmy już kilka fajnych koncertów i jeszcze mnóstwo przed nami. Tak jak powiedziałem, będzie się działo i się dzieje e, i nie jesteśmy głosłownie, a to jest chyba najważniejsze w psycho stylu. Dokładnie tak. E, ostatecznie, bo tak wtedy wtedy jak rozmawialiśmy, to jeszcze e, ważyły się losy, czy, czy, czy wydacie sobie ten materiał sami, czy też będziecie e, pukali do różnych tutaj... E, nie pukaliśmy. Nie pukaliście ostatecznie. Nie, czyli e, o, o, odpowiedź nosła się sama. Pukniecie ich później Nie, e, niech się sami pukną <głos> <głos> Generalnie zrobiliśmy to Po swojemu e, nie, chcielibyśmy, nie, nie, chcieli, nie chcieliśmy Być od nikogo zależni I zrobiliśmy to sami Jesteśmy z tego dumni, bo e, Wydaje mi się, że to jest chyba w dzisiejszych czasach Najlepsza droga do tego, żeby Zrobić to, co zakładamy A to, co zakładamy, to było pół roku temu Jeżeli ktoś ma ochotę wrócić do audycji, zapraszam na nasz fanpage <głos> Także, tak, no ten pierwszy krok najlepiej wykonać samym, prawda? No tak, no bo ten drugi to już można się potknąć. No tak. Ale lubię się potykać, bo wtedy automatycznie powoduje to pewien taki. Ale coś tam nie ma. No w ogóle <laughs> lubisz przewracać. powiedz coś w ogóle. Teraz gruby. Cześć. To już powiedziałeś, to powiedz dobranoc, nie, cokolwiek. Nie, powiem dobranoc później. Dobra. E, <gry> czy ktoś już, y, bo tak jak ja mówiłem, że nawet tutaj do mnie przyszliście w maskach, więc ja nawet nie wiem, czy to wy przyszliście, czy znowu ci nie podstępili? co na fanpage... Amalgamat, się... jak, to, jak, jak to użyłeś takiego słowa ostatnio właśnie, tak. ostatnio staram się rozczynić, co to jest. <laughs> czy, ktoś, czy ktoś was już, komu się uda, udało was zakonspirować? E, wiesz co, no pewno tak, no powiedzmy sobie szczerze, no jest to jakiś grono znajomych, którzy są nam bliscy itd. i tak dalej i wiedzą pewne rzeczy, natomiast... Powiem ale szczerze bawią się w tą, konwen w tą konwencję, nie puszczają. A niech się bawią, nie mają wyjścia. No to ale no, nie puścili, słuchaj nie, nie, nie wiesz, my, my, jak to się mówi, rozpoczynamy tą grę. No, hmm. A czy ktoś się z nami bawi, czy nie, to już indywidualna sprawa każdego no, z no, nich. No, na przykład wiesz, te y, kisiaki to dopiero ten unmasket to się przy piątej czy szóstej płycie, nie I się okazało, że oni są brzycy i dlaczego te maski nosili. <laughs> nie, ja sobie wypraszam, my jesteśmy nawet ładni. A ja nie mówię, ktoś, że ty jesteś brzydki. Nie, nie, nie kolega jest. mi powiedział, że są ładni, więc ja, ja się cieszę z No nieprawda właśnie, mówiłem coś innego. No okej, czyli czy jednak jest fals. Onś ci, on ci powiedział, że, że jak na faceta to nawet jesteś przystojny. No wiesz, już, już nie w tym wieku, jak powiedzieliśmy ostatnio, 16-latki, jednak dobrze walczą o, o, o nowy rynek. Także jest ale dobrze. mieliśmy taką sytuację w Malborku, że yy, chciała sobie z nami bardzo ładna dziewczyna zrobić zdjęcia, ale zastrzegła, że muszą być w maskach. Yy, I to była barmanka. O. Pozdrawiamy ją serdecznie. E, tak, ona na pewno nie słucha. No właśnie, <grym> wspomnieliście wspom wspom wspom wspom wspom wspom wspom wspom o, o Malgorku, o występie. Te maseczki to ułatwiają czy utrudniają występy? Jak to że po, po 15 sekundach pocisz się jak przysłowiowa świnia, czy... Ale walisz do mnie teraz, bo by nie wiem. To no bardzo, i, bardzo, do dobrze widać, bardzo dobrze widać między pierwszą, a drugim koncertem, gdzie e, części maski zniknęły po prostu. Rozpłynęły się. Na pierwszym koncercie były trochę większe, na drugim już były trochę mniejsze. To z czego no są z wosku? E, znaczy nie, generalnie to jeżeli chodzi o moją maskę, bo, bo, bo po prostu e, po pierwszym koncercie stwierdziłem, że jednak, jednak e, trzeba dokonać pewnych e, modernizacji samej maski ze względu na to, że nie jest dobrze słyszalny y, mój jakże zajebisty wokal Psycho <laughs> Nie no serio, no po prostu zagraliśmy do tej pory dwa koncerty Tak jak powiedzieliśmy, pierwszy premierowy koncert przy premierze płyty, który miał miejsce w Malborku eee, To sobie... był drugi? To był drugi, tak eee, drugi? Ale premierowe Wiesz, płyty czy... powiedziałem, czy ty mnie słuchasz kolego sympatyczny, czy ty grasz w ogóle ze mną ze zespole? Czy ty, czy ty chodzisz ze mną w ogóle na randki, czy jak? Na wódkę. Nie, no generalnie pierwszy koncert, jaki zagraliśmy, to był bielsko-biała. Mhm. E, zagraliśmy półfinał e, do fantastycznego festiwalu jakim jest Bloodstock. E, udało nam się wygrać e, tejże półfinału i przez to zakwalifikowaliśmy się do finału, który... Zresztą będzie miał miejsce w przyszłym tygodniu, 16 czerwca, w Bielsku Białej w Rudboju. Serdecznie zapraszamy ludzi, którzy mają ochotę tam wpaść. To jest południe Polski. Biesko Biała, fajna mieścina. Zresztą. A, zresztą nie mogę za dużo powiedzieć, bo wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Gwiazdą jest dekapitejce a my gramy jak zwykle. Coś tam chcę udowodnić, nie? Tak mi się wydaje. No właśnie, co jest. Co jest... Co, jak gdyby, daje wam zwycięstwo w tym, yy, w tym finale? E, darmowy seks, e, e, narkotyki i generalnie dużo alkoholu. E, wiesz to generalnie, jeżeli się uda, e, jeżeli będzie taka opcja, oczywiście, to daje nam to, y, jakby to powiedzieć, prolongatę do tego, żeby zagrać na jednym z wielu festiwali, które są w Europie, czyli na Bloodstock. I walka bardzo podobna formuła jak Wacken, Wacken Metal Battle i, i myślę, że że, że fajna promocja zespołu. Jeżeli się oczywiście uda, no bo mówię, my to traktujemy w sposób taki, że my robimy swoje, robimy to najlepiej, jak umiemy, a jakby to powiedzieć, żywi stwierdzić czy, czy, czy jesteśmy na tyle dojrzali i fajni, żeby, żeby zagrać na takowym festiwalu tyle. Mm -hmm. A po, podsłuchaliście sobie zespołu, z którymi przyjdzie Wam się zmierzyć? E, wiesz co, no. tak. E... No, tak. no i co, co, ja się mam więc powiedzieć, no? No jak się to, czujesz sawie... wa, wa, Walka będzie trudna, no, ale, ale my każdą rękawicę podejmujemy. Nie, nie boimy się żadnych wyzwań i po to jesteśmy psycho, żeby walczyć, walczyć przede wszystkim ze sobą. To jest najważniejsze. Na scenie jest walka, straszna walka i, i to jest taka pozytywna walka, żeby, żeby zagrać na, na, na 1500%. No, to jest podstawa w ogóle w dzisiejszym show biznesie i w dzisiejszym graniu koncertów, żeby... Dawać siebie no, wszystko, co się ma najlepszego w sobie. No, to, a to nie jest 100%. 100% jest za mało. Mhm. A powiedz mi, jak zareagowali ludzie na Was, właśnie jak Was zobaczyli na żywo, potem jak nie wiem, mieliście, czy mieliście okazję się z nimi skonfrontować po koncercie, ktoś tam wiesz, podszedł do Was i tak dalej. Czy było tak, e, panowie, ale ten. E, slipno, czy masz no to, to, to, to, to, to zrobię Jaka polska ekspertę? taki slipno. Takie komentarze też były. Ale odbiór, jak na razie, jest całkiem pozytywny. Jak jak na razie y, zebraliśmy sporo fajnych opinii od ludzi, z którymi graliśmy. Sporo po po złych też, a to powiedzieć, prosty klarownik. <grafię> Jak się jest co? psycho, to, to, to trzeba, trzeba. Po prostu. Ja lubię te, te gorsze, bardziej motywują do działania, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie? Bo to jest takie, a, a, fajnie, fajnie, <tokatytniki> super, ale... A potem... Weź, popatrz, co on zrobił, jest spokój, przecież jak zrypał temat. A może ci zdjąć maskę, tak? Zdejmij maskę, ale nie, albo zdejmij majtki, nie? To, to było gorsze, ale daje spokój. Nie zdejmuj maski, zdejmij majtki. A nie krzyczyli pokaż dupę? <tokatytnik> Proszę. Nie krzyczyli pokaż dupę, bo tak... coś to jest komunika tak Nie, krzyczy. nie, nie. Wy, wydaje mi się, że byli tak zaskoczeni, że nie byli w stanie krzyknąć. A może jeszcze będą. Krzyczeć. No, no, jesteśmy na to gotowi, aczkolwiek to o tym chyba powiemy Po, po następnym kawałku To no, będziecie musieli jakieś te, takie stroje przygotować specjalnie, takie, które umożliwiają Mamy no, Aha, to A, no, też jest niespodzianka, człowieku to wszystko, się, to wszystko się rodzi bóla No dobra To ja tutaj wypuszczę kuchułeczkę tak. Bum. Bum Tak, kuchułeczkę na godzinę pierwszą I po godzinie pierwszej y, Zagramy sobie y, utwór utwór sympatyczny właśnie Psychosis zwany. jakiś słówko komentarza do tej kompozycji może takiego... O Matko Chrystusowa to może sy sytuacyjny y kolega Psycho T2. <laughs> A propos kompozycji? No. Nie napisałem jej ja. To jest pierwszy komentarz. I kolega obok siedzący również. <laughs> Napisali ją wielcy nieobecni. Wielcy nieobecni, którzy, którzy tam gdzieś Myślę, że słuchają nas w eterze, ale wiesz co, chyba, chyba muzyka broni się z reguły sama, więc zapuszczaj. Dobra, kukułeczka i lecimy z Psychosis Still not Ugh. <sighs> Sanitarium me me to death, sanitarium Take me to death, sanitarium Take me to death, sanitarium. sanitarium My is my sleep The blind colors, me deep. For that I much. Why do I say that so much? Take, take me to, me to me the Sanitario take, take me Take me Psycho -zis, zespół Psychotype jest gościem dzisiejszego wydania rzeźni, która właśnie leci na antenie antyradia, a jest w tej chwili 6 minut po godzinie pierwszej. i zaczęliśmy mówić y, tutaj o tych, o, o tekstyliach, że szykujecie jakieś mm, specjalne y, ubiory. Ech, jest taka opcja, czy macie, swoje, macie swojego indywidualnego krawca? Znaczy wiesz, nie, ani nie mamy stylisty, ani nie mamy krawca, po prostu wiesz, tak, żeby to wszystko miało jakiś sens i generalnie wyglądało tak, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, no to na następnym koncercie będzie jakby premiera e, naszych e, sympatycznych wdzianek, e, a potem już tylko dobra muzyka, rock and roll. I tak dalej e, Czy m, mówiąc y, Następny koncert to macie na myśli Właśnie ten sobotni finał? Tak, sobotni finał tak, tak to Wtedy zaczynamy już mam nadzieję W takim okresie, no, tak jak powiedziałem no, Każdy koncert y, przez ka Każdy koncert uczymy się y, Jakby y, Nie wiem, rozwoju Takiego taktycznego na scenie y, Uczymy się siebie I tak dalej, no bo to Mimo, że ostatnio właśnie padł taki bardzo sympatyczny jakby to powiedzieć, deklaracja, że tak naprawdę wszyscy zagraliśmy ponad 3000 tysiące koncertów, a to jakby jednak świadczy, tak, sumować, tak? Świata, tak, Jakby sumować i i A mimo wszystko cały czas się uczymy, chcemy udoskonalać to, co, to, co chcielibyśmy osiągnąć i, i, i to myślę, że to fajnie się tak zazębia i zobaczymy. No Każdy koncert daje nam jakiegoś takiego dodatkowego powera do tego, żeby się rozwijać w tą stronę taką bardziej psycho. A jak to będzie wyglądało? Każdy oceni, kto będzie, kto zobaczy, kto usłyszy, no, powiedzmy sobie szczerze. No dobra. Nie ma róży bez ognia. No nie ma róży bez ognia, tak jest. E, czyli tak, naj, najbliższy, najbliższy sprawdzian obsceniczny to jest e, finał, e, polski finał e, Blatstoka, czyli tak e, Metal for the Masses, tak? E, to jest e, bielsko-biała bielsko e, klub e, Rudboy. E, co potem? E, potem mamy kilka planów na wakacje Aczkolwiek e, przez nasze jakieś takie prywatne plany e, Pewne rzeczy musieliśmy zawiesić I e, wakacyjne festiwale e, Jakby to powiedzieć e, Jeszcze Nie zrealizować nie, Mamy koncerty na sierpień Wiem, że są dwa koncerty na sierpień e, Będziemy grać w chmurach E, to będzie 9 sierpień e, z, z amerykańską kapelą e, Of Virtue i z holenderską kapelą The Royal. E, właśnie tam w murach e, zagramy sobie taki koncercik sympatyczny. E, wcześniej mamy chyba 5 sierpnia Czechy, duży festiwal. E, też klepnięty przez e, naszego promotora i naszą panią menadżer Ilona pozdrawiamy e, Generalnie wie, wie, jest, jest jakiś kilka planów natomiast ja do, na dzień dzisiejszy nie jestem jeszcze poinformowany w 100% ze no, na to że E, to pewno będzie dobra jesień, bo, bo wakacje skupiamy się też już na e, tak naprawdę na robieniu nowego materiału, no, na nową płytę. Nie tracicie czasu. Nie można siedzieć na tyłku i, i, i myśleć o, o tym, jak, jak zagramy kolejny koncert, tylko trzeba już myśleć o tym, żeby e, wydać kolejny materiał, więc... E... Jesteśmy zarobieni, tak, ale, ale to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i myślę, że, że efekty tego będą zadowalające jakże nas, a wydaje mi się, że również słuchacz. Mm -hmm. um, powiedz mi, jaki był, um, był odzew um, bo nie pamiętam, czy wtedy się zapytałem o to, jaki był odzew um, na ten pierwszy utwór, który puściliście, puściliście jako taki balon próbny? A, czyli ten nasz, nasz fantastyczny singiel pod tytułem Follow My Way. Um, Powiem ci tak, odzew był bardzo różny, bardzo różny. Dużo ludzi mówiło, że to jest mistrzostwo świata, bardzo sympatyczne. Dużo ludzi innych mówiło, że jest to powielanie jakichś tam schematów, które już miały miejsce wcześniej. A powiem szczerze tak, utwór dlatego był singlem, dlatego że właśnie miał pokazać taką naszą tą, taką trzecią, czwartą twarz której, której nie Warstwę pokazujemy Tak. Tego. ja nie mam warstw, on ma a gruby, powiedz coś w ogóle o warstwach? tak, jak malujesz to ile? jak maluję to maluję cztery i pierwsze dwie są trochę cieńsze a dwie kolejne są już zdecydowanie grubsze mówimy o warstwach na masce e, tak i generalnie ten kawałek miał coś w sobie i dlatego on był naszym pierwszym singlem Falą małej podkreślam. Mm -hmm. Okej, okay. czyli tak, e, mamy teraz e, koncert w najbliższym tygodniu, potem są e, sierpnia... Miesiąc, miesiąc przerwy na, na wiesz, tak, wakacyjność tak, i robienie nowego materiału, w sierpniu dwa, trzy koncerty, z tego co pamiętam. Konkretnie ja myślę, że odsyłam na naszego fanpage'a, bo e, tam wszelkie informacje na bieżąco umieszczamy, jeżeli chodzi o koncerty, o jakieś nasze ruchy, jeżeli chodzi o <śmiech> e, promocje i tak dalej. E, oczywiście też płytę można u nas zakupić na, na, na, na, na fanpage'u. E, nie jesteśmy jeszcze, e, jakby to powiedzieć, w żadnym e, sytuowanym i renomowanym e, sieci handlowej, ale to niewykluczone, że może się zmieniać, aczkolwiek nie wiem, czy jest sens, bo, bo oni biorą dużą prowizję. No, pff, jest, parę, jest parę platform internetowych, <grym> przez które można sprzedawać. Jest, na. Jesteśmy na Bandcampie już. Jesteśmy na Bandcampie, to też o, widzisz, jak zwykle potrafisz potrafisz, nie wiem, jakoś tak wycisnąć z pomarańczy ten sok, który jest zawsze... wycisnąć typa. Fajko typa. No, ale -typa. <laughs> Gdzieś tam jesteśmy jednak e, do kupienia w mm -hmm. tych dużych serwisach, bo ostatnio yeah, trafiło, trafiło nam się e, być na mixtape Music, Maga Music Magazine mm -hmm. i zostawiliśmy tam e, jedną pamiątkę z naszej płyty. I jeszcze recenzja płyty też jest, A aczkolwiek nasze nowe recenzje też pewno się będą ukazywały na bieżąco, ponieważ materiał poszedł do, do, do, do wszelkich sympatycznych lub mniej sympatycznych recenzentów. Mam nadzieję, że będą to obiektywne recenzje, które zagoszczą w świadku naszej prasy oraz mediów w mediów społecznościowych. W, w, ćwierdzi, w Tak, e, Wspomniałeś o tym, o tym nowym e materiale. Czy, czy to są na razie jakieś tam pomysły, czy coś już jest, tak powiedzmy, na rybkę na Norwega zrobione, że... W... Co to z tym Norwegiem? No, no nie wiem. No. <laughs> okay, okay. Wiesz co, e, powiem tak... E, jest już czon jakichś tam zalążków e, materiału. E, powiem szczerze, że no nie chcę zradać pewnych tam jakichś tam tajemnic, natomiast... przeplanujemy e, planujemy się zaszyć. Tak, zaszyć, ale co? W prób oczywiście. No, zaszyć z materiałem. nie pijemy, więc nie stworzenie stworzenie nowego materiału. No, Taki upał jest, to trzeba dużo pić wody. Nie, generalnie będzie ciekawy i będzie na pewno inny niż na tej płycie. Mm -hmm. Przynieśliście coś ze sobą dzisiaj? Przynieśliśmy, przynieśliśmy, ale maski przynieśliśmy, bo my w no tak. maskach lubimy siedzieć, w ogóle nawet nie wiesz kim rozmawiać, bo no to, wiem, to, to, to, to, to było jasne i klarowne. Sam natomiast sam. E, przynieśliśmy, jak jakby to mi wiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało, płytę, nie płyty, bo <głos》> płyty może będą w późniejszym terminie. Mamy jedną perełkę, którą świeżo właśnie z drukarni odebraliśmy e, dla, jakby to powiedzieć, pierwszego słuchacza który będzie miał ochotę odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, które zadamy na antenie antyradia. A tu właśnie Psycho t e, chciałby zadać to pytanie. No i pytanie jest dość proste. Jaki tytuł nosił nasz pierwszy singiel? Debiutancki podkreślam. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym. Jeżeli ktoś ma ochotę wygrać tąże płytę, a mamy ją w egzemplarzu numer 1 z naszymi autografami chętnie zapraszamy do tego, że on tu... No to moi drodzy 20 za albo prywatna wiadomość na antyradiowym e, Facebooku, jaki tytuł nosił dobytanski singiel e, psychotypów, pierwsza osoba, która się dobije z prawidłową odpowiedzią ma egzemplarz 0001 z autografami fantastycznych tutaj Psycho B i Psycho T2 <laughs> Bardzo mi się podoba. po prostu nie ustalaliśmy tego Przed wejściem na antenę, kompletnie No, takie najlepsze są takie akcje na, na, na, na spontanie Dobra, pytanie jest wrzucone na Facebooka A my sobie posłuchamy kompozycji Kompozycja SIN to jest chyba najmroczniejszy kawałek Na naszej płyty The Way To Kill For ale z drugiej strony bardzo sympatyczny, więc zapraszam do odsłuchu w całości od początku do końca. No a my y, sobie, a wy się teraz zmagacie z pytaniem konkursowym, no, a my sobie właśnie Grzeszka posłuchamy. kompozycja Sin, a e, egzemplarz, e, egzemplarz e, debiutu e, psychotypów, czyli e, Krążek The Way To Kill For e, wędruje do Tomka z Poznania, który był... E, Gratulujemy Tomkowi gratulacje. i jest tutaj od, odpo, z odpowiednią anotacją dla Ciebie, także wielkie gratki. Także już płyta, płyta tutaj jest gotowa, adres Tomka y, zanotowany. Y, tym, którym się dzisiaj y, nie udało, ponieważ dzisiaj mieliśmy tak na smakę tylko jedną płytę, no to w, za jakiś czas... Będzie, tak. będzie. Dostarczymy tutaj płyty. Angel tutaj będzie na, na łamach swojej zajebistej audycji tutaj informował o e, nowych sytuacyjnych tematach, które mamy tak. do dostarczenia. E, tak I to, i to moi drodzy, to jeszcze, jeszcze, jeszcze dzisiaj coś na srebrze będzie e, do wygrania, bo e, kilka, kilka, płyt wpadło tutaj do mojego e, pudełeczka magicznego z fantami, więc jeszcze, jeszcze do godziny trzeciej będzie można coś dzisiaj e, przytulić. To też tak dla tych, którzy, którzy, którzy nie zdążyli, nie zdążyli. E, właśnie wziąć udział w wyścigu albo po prostu odpadli w przedbiegach wyścigu, wyścigu o płyty e, Psychotype. Powiedziałeś, że tak, że e, wasz materiał e, jest na Bandcampie, oczywiście pewnie też można do was napisać na feju tak? Można napisać do nas w każdej opcji sytuacyjnej, albo na maila, który jest podany właśnie lub na fanpage'u facebookowym, lub na E, fantastycznym... E, na Insta e, też macie konto? No też, niestety. Wcześniej niestety? Ja nie wiem. No, podobno nie. Na MySpace'ie kiedyś mieliśmy, ale już nie mam. no, a wiesz, <laughs> ja, no bo, bo MySpace to wiesz, to, to tak sobie... No ja że no, nie rozmawiajmy o tym do stare czasy zmierzchłe i tak dalej. Nie, no generalnie kontakt no, podstawowy, no strony jeszcze nie posiadamy, aczkolwiek może, może jakiś czas zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. Myślę, że media społecznościowe na tyle e, na dzień dzisiejszy wystarczają, żeby dotrzeć do, do do potencjalnego słuchacza, że nie trzeba tutaj żadnych innych. No, inaczej. Automatycznie. Najlepszą wizytówką zespołu są koncerty, więc zapraszam na te koncerty, o których informacja będzie właśnie na tychże fanpage'ach, czy tam na Insta, czy tam na Facebooku. E, a dodatkowo informujemy, że pracujemy, tak jak wcześniej powiedziałem, nad nową płytą. Walczymy o, o, o, o, o no, nową jakość, e, która będzie, mam nadzieję, jeszcze lepsza. I jak to powiedzieć psychologicznie i psychozizofo jesteśmy dumni z siebie. Psychologicznie i psychotypicznie. E, wiesz co, to, po, znowu wiesz. Jest godzina pierwsza, 22, dwa, już pomówiłem. Nie? No. Także wiesz, jeszcze raz bardzo dziękujemy, że znowu mogliśmy się spotkać na łamach Twojej audycji. E, bardzo dziękujemy za zaproszenie albo wproszenie się, zobaczymy. Czyli co, audycje, za pół roku się widzimy znowu. E, ja myślę, że tak. Dobra. I myślę, że tak, że będziemy z nowymi newsami i, i myślę, Bo że już może, może z jakimś zajawką nowej płyty. E, widzisz, no. Nie owijamy w bawełnę, pracujemy nad tym. No Przynieś, powiedziałem się, pół roku temu, dziennie. że przyjdę z płytą, zrobimy tutaj to jakieś dotrzymałem tam... Słowa. Dotrzymałem słowa, jesteśmy z płytą, jesteśmy już e, z konkretnymi informacjami. Pamiętam, że pół, pół roku temu, jak żeśmy się widzieli, to tak naprawdę rozmawialiśmy, czy są hipotetycznie, że jest będ, że jest fajnie i tak dalej. A teraz, płytę, tak? teraz już możemy namacalnie powiedzieć, że no jest totalny wpierdol. Telefonik od tej płyty. to w jest, tej To jest naprawdę. To jest ta dla Tomka. Tak, tak. Ona idzie. Dla, ona idzie do, poznania, do Poznania podkreślam. Tak, tak. Wielkopolska była najszybsza w tym wyścigu. Gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję wam panowie w takim za wizytę, a my sobie teraz posłuchamy e, brazylijskiej żeńskiej załogi nerwoza. 1 czerwca ukazała się najnowsza płyta e, dziewczyn, e, płyta na Downfall of Mankind, czyli upadek e, ludzkości, schyłek ludzkości. E, płytę wydała austriacka wytwórnia e, Napalm Records. E, w ogóle w tym tygodniu taka Palma. Co e, poszedł taki news, że niektórym zwieracze popuściły. Otóż do Stiny Napalm Records dołączyła formacja Smashing Pumpkins. To już świadczy o tym, że... Znaczy niektórzy mówią, że Napalm to tak zaj zajmuje się zbieraniem takich ogonów i dropoutów z, z, dużych z dużych wytwórni, ale cóż. Coraz grubsze te dropouty do nich, do nich wpadają, więc widocznie, widocznie skoro, skoro zespoły przyzwyczajone do Majorsów przyzwyczajają do akceptują tutaj warunki, które przedstawia im austriacka wytwórnia, to znaczy, że coś jednak za tym, coś jednak za tym e, idzie. Więc Smashing Pumpkins z rodzinie Naipalm Records, a my e, żeby za bardzo nie odchodzić tutaj e, od e, profilu audycji, no to nerwoza z Downfall of Mankind, będą dwie kompozycje, e, Never Forget, Never repeat i e, Kill Silence. Na półmetku 705. wydania rzeźni na Antenie Antyradia. Dzisiaj gościliśmy e, psychotypów. E, żeby tradycja wizyt e, w półrocznym interwale była zachowana, no to za pół roku panowie znów tutaj się pojawią. Ja jeszcze tak w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem e, w chłapach, to dostałem informację tutaj od Marcina, że e, na kilka koncertów e, zjeżdża do naszego kraju brazylijska formacja Nervo Chaos. E, i w tym tygodniu e, będą, to, będą to trzy koncerty. 15 czerwca we Wrocławiu, e, w Liverpoolu, 16 czerwca w Kaliszu, w Pabie Urwany Film i 17, 17 czerwca w Warszawie, w klubie Wudu. Te pierwsze trzy koncerty e, Nero Chaos zagra w towarzystwie formacji Incinerator, a tutaj jeszcze Marcin mi dosłał informację, że e, w Kaliszu, e, czyli na tym drugim koncercie który odbędzie się w sobotę, 16, 16 czerwca, wystąpi jeszcze formacja, formacja Morte. To tak w uzupełnieniu, w uzupełnieniu tego serwisu, serwisu koncertowego. Natomiast za kilka minut powiem o, o słów kilka na temat imprezy, która odbyła się w ten weekend w Grodzie Rycerskim w Byczynie. Black Silesia Open Air, edycja trzecia. Kto był, ten wie, że było warto. Kto nie był, a niech sobie napluje w brodę. Tak powiem tytułem, e, tytułem wstępu. E, co teraz? Teraz będzie mm, amerykański Grisom, który e, w lipcu zjedzie do nas na dwa koncerty. E, formacja najkrócznej rzecz ujmując e, Death Worship. Grają tak, jak Def e, Kiedyś grało I w ogóle ten pomysł e, Na granie w stylu Def To narodził się wcześniej Niż przedsięwzięcie def to All Tylko, że Dev to All, no to e, są muzycy Którzy byli związani z formacją e, Def No i jeżdżą i grają utwory Def Natomiast e, Grissom e, po prostu Jako fani i wielbiciele e, Def e, Grają muzykę która e, po prostu bardzo nagrania def przypomina. Eee, trzy lata temu zabrzewali krążkiem Savage Land, po drodze były dwie epki Dimensions of Horror i Fragments of eee, Psyche. Eee, nową, płytę, nową płytę zajawiał singiel Legion of Doom, no a Twisted Prayers ostatecznie 1 czerwca się ukazała, czyli kolejny prezent na Dzień Dziecka dostaliśmy. Natomiast 20 i 21 lipca, ile dobrze pamiętam, niech no tutaj... O! erknę do mojego, do mojej ściągawki koncertowej, coś tak wybiegając nieco, wybiegając nieco naprzód, z, gdzie to było zapisane, zerknijmy, lipiec, coś my tutaj mamy, tak, 20, 20, 20 lipca w Hydrozagadce w Warszawie, 21 lipca w Chorzowie w Red and Black, także na dwóch koncertach będzie można, będzie można tę amerykańską e, formację e, zobaczyć, a w skład e, zespołu e, wchodzą e, Matt Harvey, e, gitara, e, wokal, e, muzyk formacji Exium. Robin Mason, e, basista, e, to um, członek takich zespołów jak The Creta między innymi, e, gdzie on jeszcze grał w Impure, grał w Demonomancy grał e, Gus Rios, perkusista, e, Evil Amidz, e, Upon Affliction, Impure Sickness, Divine Empire, Malevolent Creation, Resurrection, no i Daniel, Daniel Gonzalez gitarzysta, miał z, jest członkiem Pozest, grał jeszcze... był członkiem koncertowego składu Exeunt, grał też z Masterem koncerty, nagrywał też z formacją o on właśnie, tak, czyli też muzycy nieprzypadkowi i w z spod go na nie wylecieli. No to polećmy sobie z tejże płyty, która w Dzień Dziecka się ukazała z Twisted Press, czyli od modlitwy. To, co tam jest przygotowane. A, Ledo Legacy i y, zaraz, a dlaczego to się dwa razy y, dodał, bo miało być to właśnie o, przeskoczył utwór Nieco co miałeś być Legal, Leda Legacy i y, będzie kompozycja druga w tym zestawie, która się y, do pary z, y, pojawi y, z Leda Legacy, to będzie y, kompozycja Exorcist także przed wami Grissom z nowej płyty, która y, pojawiła się w Dzień Dziecka Radio. Najlepszy rok na świecie. są z płyty Twisted Prayers. Tutaj cover złożony innej e, legendzie y, Death Metalu, formacji ten formacji Exorcist, to utwór właśnie z repertuaru Tejże, a wcześniej y, Ledal Legacy, czyli y, taki y, po prostu death, y, death Worship, czy też Death Tribute. Płyta w Dzień Dziecka się y, pojawiła. No dobrze. 8-9 czerwca Black Silesia Open Air Gród Rycerski w Byczynie muzycznie bardzo dobra impreza towarzysko jeszcze lepsza natomiast to myślałem, że w znacznie większej ilości się tam spotkamy pod sceną i na błoniach Grodu Rycerskiego przede wszystkim tutaj wielki szacunek i podziękowanie dla Michała Hmm, który był naszym yy, gościem całkiem niedawno, że po prostu konsekwentnie zrealizował to, co sobie e, założył, że e, impreza, impreza się odbyła, że e, zagrały, e, zagrały wszystkie zespoły, które sobie zaplanowano z małym wyjątkiem. Tam w ostatniej chwili okazało się, e, że e, jed, by musiała być e, dokonana pewna korekta e, w składzie, bo e, muzyk z jednego z zagranicznych e, zespołów był przepraszam, był hospitalizowany. No i w to miejsce e, drugiego dnia wskoczyła e, formacja e, Mordhill. E, oni zastąpili Hellfire DevCamp. <śmiech> Także tak to, yy, tak, w ich miejsce właśnie wystąpili. Także na 99,99% ,99 ta impreza się odbyła tak, jak się miała yy, odbyć. Jeżeli chodzi o yy, pierwszy dzień, to tak, zdecydowanie yy, Anima Damnata, yy, potem yy, Attic czyli wyznawcy Kinga, Kinga Diamonda. No niektórzy kręcili nosami że, że to, że to no, takie rżnięcie tylko z Kinga no, ale rznąć też trzeba umieścić. mnie to ujęło to co oni zaprezentowali następnie, następnie zobaczyliśmy zło i zniszczenie w wykonaniu w wykonaniu Witchmastera formacja Satan opinii wielu osób koncert tego wieczoru koncert pierwszego dnia yy, festiwalu Słychać te, e, słychać e, obycie i, obycie sceniczne i lata e, doświadczenia. No, najstarszy zespół, tak, na festiwalu. Jak mówiliśmy, to panowie m, rówieśnicy Iron Maiden, tak, zaczynali więcej w tym samym, e, w tym samym czasie, jeżeli pierwsze kroki. E, co prawda, może taki bogaty dyskografię jak e, Maideni e, nie mają, no, ale e, teraz nowa płyta w barwach Metal Blade się e, niedługo e, pojawi, więc cały czas, cały czas mają coś do e, zaproponowania. E, no i chyba ich, ich. Y, y, y, ich właśnie występ był najlepiej e, przyjęty dalej Blasfemi no to miał być gwóźdź e, miał być gwóźdź e, programu i e, no ja powiem szczerze spodziewałem się spodziewałem, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze e, wypadną bo e, różne opinie na temat formy koncertowej Kanadyjczyków Kanadyjczyków. To skład taki mieszany międzynarodowy, bo e, mamy tam też muzyka z Nowej Zelandii, tak, e, więc e, no myślałem, że nie myślałem, że aż, aż tak sprawnie e, to wypadnie. Koncert e, podzielony na takie e, dwie części, no ta druga część to była taka bisowa, ale ona też e, ładnych e, paręnaście, jeżeli nie parędziesiąt e, minut e, potrwała, więc myślę, że e, że no Ci co, ci, co czekali na występ y, Blasfemii w naszym kraju, y, na no to powinni być, powinni być usatysfakcjonowani tym, co, tym, co dostali ze sceny. Y, no i zespół troneum. Y, też nie spodziewałem się, że zabrzmi to tak czysto, tak yy, tak klarownie, powiedziałbym, że nawet z takim małym gruwowym pierwiastkiem bardzo, bardzo fajnie to yy, gadało. Dzień drugi yy, dzień drugi otworzył, yy, otworzył brudny skurwiel i udałem się jak na południe i yy, upa, upalny, upalny dzień całkiem yy, sporą gromadkę pod sceną, pod sceną yy, zgromadzić. Później yy, pojawiła, się, pojawiła się formacja yy, Devil Priest, zresztą prezentowana była też już e, w rzeźni. E, po nich e, właśnie w, tu nastąpiło to takie to przesunięcie, na przesunięcie e, w składzie, e, czyli e, był e, Mordhel. Później mieliśmy e, e, Evil Warriors, e, Embryonal, e, Goat, to też występ, który e, bardzo e, przypadł do gustu. E, akurat moim współtowarzyszom, tak, którzy tutaj e, ze mną byli właśnie w Byczynie. E, następnie co było? Następnie mieliśmy Terrorhammer, Plagę, e, Plague, e, Nocturnal, no i finał. Miało być o 21.37, ale jednak no, nie udało się o 21.37, bo z banerem było trochę e, roboty, więc 10-15 minut później e, wyszła na scenę formacja e, Niflheim. No i e, zrobili show tak, można by najkrócej, naj, najkrócej powiedzieć fajnie się, te, fajnie się tego fajnie. ja miałem po raz pierwszy chyba dobrze pamiętam moje wojaże koncertowe to po raz pierwszy miałem styczność z nimi z nimi na żywo Niektórzy mówili, że tutaj trochę, trochę było to wariacwo na scenie, było trochę przesadzone. Ja nie powiem, żeby było przesadzone. Moim zdaniem było akurat, akurat ten pierwiastek szaleństwa jak najbardziej się przy tym, co, co Nickelheim prezentuje, prezentuje, prezentuje na żywo, się sprawdzał. Miałem też opinię znajomej, która widziała i kilka tygodni wcześniej na festiwalu na festiwalu w Wiedni. Ona powiedziała, że no pod, koniec, pod, koniec, pod koniec występu to już takie lekkie znużenie czuła. I tutaj ja myślę, że Niffelheim zostawił pewien, nawet niedosyt, jeżeli chodzi o swój, o swój występ właśnie na Black Silesia, Open Air. No i teraz pozostaje jak gdyby najważniejsza kwestia. Czy będzie następna edycja? Czas pokaże. Yy, bo jak mówiłem, yy, muzycznie wszystko się zgadzało. Organizacyjnie też nie było, się, nie było się prawie nie było się do, do, czego, do czego oczywiście, no, jak ktoś się uprzedza, zawsze do czegoś się, natomiast piękne okoliczności przyrody e, wspaniałe towarzystwo e, dzikich zwierząt e, w zagrodzie to też taki, taki dodatkowy e, dodatkowy plusik tejże e, imprezy e, było co robić, jeżeli się chciało zrobić e, przerwę w koncertach chociaż tak naprawdę no, z, jednej, z jednej strony że Michał za, za, za dużo upakował tam tych bakali w tym, w tym festiwalu, że tak naprawdę no, nie było czasu, żeby sobie e, robić przerwę, że właściwie no, to trzeba było cały czas siedzieć na miejscu i oglądać e, te zespoły, no bo tak to było e, tak to było e, przez, przez Michała pomyślane. E, w dużej mierze zespoły y, zagraniczne, które, które pojawiły się na, na trzeciej edycji Black Silesia, to były formacje, które po raz pierwszy w naszym kraju, w naszym kraju e, zagrały. Były też pewne takie wątki, nawiązania historyczne, jak tu, o czym Michał mówił e, właśnie, e, że zespoły e, Witchmaster, Anima Damnata oraz Troneum, że kilkanaście lat temu wspólnie e, były, e, były na scenie, no i teraz, że po, po tylu latach właśnie e, po, taka konfiguracja e, była była znowu możliwa, że te zespoły na jednej, na jednej imprezie e, zagrały. Jak u, było powiedziane, że plaga, e, plaga e, wróciła też po e, kilkuletniej przerwie, no i nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie e, kolejne koncerty tejże e, formacji e, były. Więc to też był, to też był e, dosyć, dosyć taki właśnie e, zjawiskowy e, występ, więc Powiem tak, plusy dodatnie zdecy zdecydowanie przeważają nad plusami ujemnymi tej imprezy. No, wymówkę, żeby tam nie być, to zawsze każdy sobie może znaleźć. Oczywiście... Wiadomo, różne mogą być powody nieobecności. Natomiast no, ja myśla, myślałem jednak, że znacznie więcej osób się pojawi właśnie w byczyni. Jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli coś, no, to, to to właśnie frekwencja, która myślę, że no, była, była pewnym zaskoczeniem, że, że było nas nie tak dużo, jak myśleliśmy, że nas tam będzie. O. Tak, podkreślałem, wieńcząc te, te moje kilka słów na temat właśnie tego, co działo się w Byczynie. Przechodzimy do kolejnego me, punktu p, programu. E, co to będzie? E, to, o właśnie, tak, w nawiązaniu troszeczkę, bo Kanada w nawiązaniu do, m, m, do Black Silesia Open Air, Krajanie Blasphemy, The, the Black Sor Sorcery, nazywa się ta e, formacja, zadebiutowani w tym roku e, dzięki, m, dzięki wytwórni e, Cruciator Productions, e, materiałem And the Beast Spake Death From Above. E, Cruciator, e, Wydał ten materiał w formie y, kasetowej oraz cyfrowej. Miało to miejsce pod koniec, y, pod koniec y, maja tego roku. Y, na krążku znalazło się 8 y, kompozycji materiału. Dość. Y, Hmm, dość krótki, można by powiedzieć, wręcz o tak, slayerowski, jeżeli chodzi o czas, e, czas trwania, bo to niespełna, e, niespełna pół godziny. And the Beast death, death from Above, e, w takim, w takim e, czasie się e, zamyka. Jeżeli chodzi o muzyków m, e, tworzących tę formację, zerknijmy <coughs> co tutaj za e, referencje Możemy przywołać „O matko, to jest nazwa, na którą ja sobie zawsze e, łamię język”. E, Orfius, basista, e, grał. E, w Gra, grał e, w e, Hanas, e, który jest perkusistą e, grał w Albanach Days. E, no i chyba e, najbardziej, e, najbardziej zarobiony jest Lord Maxikeltus, wokalista. No i tutaj mamy e, Diabolus amator, e, mamy tutaj Sartoraus, Larwae, Projectonist. O właśnie Projectionist był prezentowany e, wcześniej, ale ja dobrze pamiętam, e, Sepulchran Moon. Em, grał też w Spawn by Road, eee, przewinął się też przez Idolatry oraz e, formację e, Helldune. No to e, posłuchajmy sobie e, za momencik. E, po kukułeczce na godzinę, e, na godzinę drugą będą dwa e, numery właśnie z debiutu Kanadyjczyków, a w ostatniej godzinie jeszcze będzie szansa do, na zdobycie, na zdobycie sześciu, m, sześciu płyt, bo mam e, tutaj dwa zestawy po Trzy krążki e, dla Was. No i będziecie mogli będziecie mogli w ostatniej godzinie audycji e, właśnie te e, dwa zestawy po trzy albumy e, zdobyć. W, w jakiej formie b, z, zawalczycie o nie, no to się jeszcze e, zastanowię, czy połączę Was e, pytanie, czy też sprawdzę e, Waszą przytomność. Na razie The Black Sorcery e, ze swojego debiutu będą to dwie kompozycje: Traitor Bomb Thread oraz e, Splintered Glass Arsenal.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 Sorcery z Kanady ze swojego, ze swojego debiutu, który ukazał się w formie kasetowej. Taka ciekawostka oraz w wersji cyfrowej na, przez, jest dostępny na platformie Bandcamp na stronie Cruciator Productions. No właśnie, tak. Teraz będzie bardzo ciekawy split, który pojawi się 3 sierpnia, dzięki wytwórni Relapse Records. To jest split amerykańskich formacji Integrity i Krieg. Integrity, zespół kultowy w pewnych kręgach, od jakiegoś czasu mocno, mocno dociążający swoje brzmienie, idący w kierunku idący w kierunku bym powiedział no, nawet takiego... Nawet momentami to... Y Zahacza, zahacza, o e, Death Metal, aczkolwiek zespół, zespół wywodzący się wywodzący się ze sceny Hardcore Punk e, działa od roku 1988 pod nazwą, pod nazwą Integrity wcześniej, m, wcześniej grali jako Die Hard. mieli też e, taki okres, m, że do nazwy, m, do nazwy dodali 2000, więc występowali jako Integrity 2000 albo Integ 2000 takie różne były wariacje m, tej m, nazwy, ich ostatnia, ostatnia płyta Howling the for the Nightmare Shall Consume ukazała się w roku 2017. No i z tego, z, z tego materiału fragmenty były w rzeźni, w rzeźni prezentowane. Teraz w sierpniu właśnie pojawi się ich split z formacją, z formacją Krieg. Ten zespół... Reprezentuje, reprezentuje scenę e, black metalową. To jest zespół z New Jersey. Działają sobie od roku 1995. Pod nazwą Krieg. Wcześniej e, działali pod szyldem e, Imperial. Nie było ich... znaczy Mieli takie e, drobne przerwy w działalności. E, o, ostatni, ostatni rozdział otworzyli w roku 2007. Dyskografia, dyskografia dosyć e, bogata. Ostatnia płyta mm, A Small Death Session 2000, e, 2003 ukazała za w roku e, 2017. Od tego wydawnictwa e, trzy kolejne epki, no i właśnie e, spi, e, split e, z formacją Integrity. E, ten split e, nie ma tytułu, jest po prostu Integrity Woman na e, Creek. Znalazło się tam 7 kompozycji, cztery utwory Integrity, trzy utwory zespołu Creek. No i dzisiaj tak będzie e, po jednym, jako m, jako a, anons tegoż właśnie wydawnictwa. E, numer, który ten split otwiera, Scorch Earth w wykonaniu Integrity. Taki e, kruciak, a później będzie e, taki dostojny, też otwierający właśnie stronę, e, stronę e, zespołu. Krik, to będzie kompozycja Circle of Guild. Także przed Wami Integrity versus Quick e, ze Splitu, który pojawi się w sierpniu. wydawnictwo 3 sierpnia pojawi się dzięki wytwórni LAPES Records Integrity z zespołem Click na splicie. Jak mówię, 7 utworów w sumie na tym wydawnictwie się znajdzie. 4 cztery utwory, cztery utwory Integrity, 3 utwory, utwory w formacji Click na Integrity, która jeszcze oprócz swoich trzech kawałków dorzuciło cover formacji GISM numer zatytułowany Dokument 1. A teraz będzie debiut norweskiej formacji Field Grave. Dostałem ten materiał od chłopaków jakiś czas na jakiś czas temu. Jest to ich pierwsze wydawnictwo demówka Desecration zawiera ona cztery, cztery utwory. Panowie ją zrealizowali we wrześniu we wrześniu ubiegłego roku natomiast no, od momentu, kiedy podjęliśmy korespondencję, a do momentu, kiedy, kiedy dostałem ten materiał y, od nich y, minęło troszeczkę czasu. W październiku, e, w październiku ubiegłego roku Snake Oil e, wydała ten materiał, e, wydała ten materiał w wersji kasetowej, a w wersji cyfrowej e, wisi on na mm, profilu zespołu e, na, platformie, na platformie Bandcamp, także e, jeżeli ktoś ma Ochotę e, posłuchać całości, no to właśnie e, odsyłam tam, bo dzisiaj e, dzisiaj będą dwie kompozycje e, z właśnie z, ich tego, z tego ich debiutu e, w audycji. The Possession of a Corpse to jest e, pierwsza z nich, a Worship Baphomet to jest e, druga. E, jeżeli chodzi o doświadczenie e, muzyków z Philgrave, no to mm, panowie ukrywają się pod e, literkami więc mamy F na gitarze, A na wokalu, B na basie oraz C na perkusji B i C, czyli sekcja rytmiczna zmieniła się w ubiegłym roku, to jest, to jest nowy, nowy zaciąg w składzie Feels Brave wcześniej było, było dwóch, dwóch perkusistów, M i P więc tutaj początkowo ponowi się bez basu, ob Dwa, obywali F e, grał w takich formacjach jak Witch of the Dark, e, Antaro, e, Aberance, czy e, e, Equinoxio. Natomiast C perkusista, który dołączył, e, dołączył do zespołu w 2017 roku wcześniej, e, grał w formacji Ion Throne. No to e, lecimy. Fuse Grave z demówki e, Desecration, Possession of the Corpse oraz e, Worship Baphomet. Dzień Separated, joined together, not to be Armaged we see, receive a breath Await to fall in a divinity, his time broke on I don't I should I as above So with action, foolish guard. Life, erase the lies. Your soul is doomed. Your soul will bleed. The kingdom To fall again. My soul says I have to break. To fight the fight. It's that's inside our majesty. The war is burning up. It's all And I'm right Again And again Field Grave ze swojego e, debiutu z września ubiegłego e, roku po stażionowe oraz Warship e, Zostało nam jeszcze pół godziny e, programu e, tutaj właśnie 705 wydania e, rzeźni. Co ja mam, co ja mam dla was? A, mam dla was dwa, dwa zestawy yy, po y, trzy płyty, tak? W sumie sześć płyt do y, przytulenia. No i co ja tutaj, w jaki sposób ja wam tu je y, y, rozdam? O, może tak. Yy, Michał, który z Black Legacy Production, który był y, dwukrotnie naszym gościem, ma dość ciekawą. Yy, Przeszłość muzyczną, ale nie tylko przeszłość, bo y, również teraźniejszość. Y, no i to jest, takie pytanie właśnie, to jest takie pytanie właśnie do Was, na znajomość, na znajomość y, tematu. Y, z jakimi formacjami y, związany jest... Yy, właśnie yy, Michał, który był nasz, Mi, Michał z Black Silesia Production, który był naszym yy, gościem. Czekam na wasze zgłoszenia telefoniczne. 22 58 33 555, rzeźnia małpa, albo prywatna wiadomość na antyradiowym yy, Facebooku. Kto pierwszy, ten lepszy. Dwa zestawy yy, po trzy płyty polskich wykonawców. O, tak, dodam. Yy, są do zdobycia. Z jakimi formacjami związany jest yy, Michał z Black Silesia, yy. Productions. To jest nasze pytanie, zdanie konkursowe, a my posłuchamy sobie islandzkiej formacji Continuum, e, która wcześniej działała pod szyldem Pornea. E, to przez 9 lat. E, od 8 lat grają jako, jako Continuum. E, mają w swoim dorobku trzy duże płyty. zadebiutowali krążkiem Earth Blood Magic w roku 2012. W 2015 roku krążek Kyr. Natomiast w tym roku, e, 6 lipca, e, pojawi się. E, płyta zatytułowana No Need to Reason wydają wytwórnia Season of Mist. No i dziś e, z tegoż albumu e, kompozycja zatytułowana Dwa Księżyce. Tak, dla oddechu islandzki continuum z płyty No Need to Reason. Płyty, która ukaże się dzięki wytwórni Season of Mist, premiera tego lumu 6 lipca. Za momencik kolejna nowość ze stajni, ze stajni Season of Mist. Amerykańska formacja The Lions Daughter, która pochodzi z St. Louis w Missouri. Ich najnowsza płyta będzie nosiła tytuł. Future Cult ukaże się, ukaże się 20 lipca, jak mówiłem, również w barwach wytwórni Season of Mist. Zwiastuje ją kompozycja Call the Midnight Animal. To jest właśnie taki singiel wybrany do, do, promocji, do promocji tegoż albumu. Jest to trzecia duża płyta w dorobku w dorobku tejże amerykańskiej formacji panowie zadebiutowali w roku 2011 epką Forgotten Masters w tymże samym roku pojawił się jeszcze Split oraz druga epka w 2012 roku album Shame on Us All się pojawił w dwa lata, dwa lata temu album Existence is Horror no i jak mówiłem 20, 20 lipca płyta Future Cult y się ukaże i z tego albumu y wspomniane koły Midnight Animal ten numer możecie również znaleźć y na kanale Seasons Mist w serwisie YouTube no to lecimy The Lion's Daughter, called The Midnight Animal z płyty, która ukaże się w lipcu. Znacznie wcześniej e, ukaże się krążek e, White Noise and Black Metal, e, bo będzie to miało miejsce już 22 czerwca. Na cały czas pozostajemy w stajni e, Season of Mist. Jest to e, piąte, o ile dobrze pamiętam. Zaraz sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, piąte duże wydawnictwo szwedzkiej formacji Kraft, e, która wcześniej e, to to znaczy w latach 1994-1998 działała pod nazwą Nocta, od 1998 roku jako kraft, no i co jest m, ciekawe, że panowie do września roku 2014 nie grali w ogóle koncertów, a więc zaczęli grać koncerty dopiero po wydaniu czterech płyt. Total Soul Rape to był debiut z roku 2000, dwa lata później Terror Propaganda, potem w 2005 roku Fuck the Universe, w roku w 2011 void, no i w 2018 White Noise and Black Metal. 22 czerwca, jak mówiłem, ten krążek się pojawi, a zwiastuje go numer, który w wersji winylowej będzie otwierał stronę B, czyli kompozycja Darkness Falls. Pierwszy zestaw płyt powędruje, powędruje do Marcina z Puław. Marcin jest pierwszą osobą, która no, powiem, zbliżyła się do Naszego, e, pytania e, konkursowego, chociaż też nie podał e, pełnej odpowiedzi, no ale że jest pierwszym śmiałkiem, który w ogóle otarł się o temat, więc, e, więc zestaw, zestaw do niego e, wędruje, drugi jeszcze e, czeka. Pytanie dotyczy e, zespołów, z którymi związany jest e, Michał z Black Silesia Productions, który jest nie tylko organizatorem koncertu, ale masz też bardzo e, ciekawą i dość bogatą e, tutaj e, przeszłość i teraźniejszość muzyczną. A my słuchamy sobie Krafta. Dobry Kraft nie jest zły. się udało. E, oprócz e, oprócz e, tutaj właśnie e, Marcina z Puław dobiła się, dobiła się e, Julia e, i tutaj e, przepraszam, Julita e, i e, również i podała tutaj e, odpowiedź, także drugi zestaw wędruje, e, wędruje e, do niej. No ja powiem tak, kiedyś e, Michał był związany ne, z takimi e, formacjami jak e, Armagedonizer, e, Talatron, Manfras, The a e, e, obecnie e, co my tu mamy? Mamy tutaj e, zespoły takie jak o właśnie, o tym to nawet ja nie wiedziałem teraz się dopiero, teraz mi się tutaj dopiero wyskoczyło wspiera formację wspiera no ofens, no oczywiście jego flagowy zespół, chociaż tutaj ostatnio właśnie słyszałem, że panowie mają zamiar sobie chwilowo odpocząć no flagowy, flagowy zespół Michała to brudny skurwia się nazywa o właśnie, e, tak no, to my dzisiaj e, dojechaliśmy e, do końca, e, zestawy płyt rozdane za tydzień, co za tydzień naszym gościem będzie formacja Witch i będzie można zdobyć ich krążek Inkwizycja, który e, od, od zapomnienia ocalił... E, Właśnie Leszek i jego e, oficyna, e, która się specjalizuje właśnie w taki, wydobywaniu takich e, pereł przed wieprzem. Natomiast dziś pożegnamy się e, formacją Grave Coven, e, epką Coffee Blood, e, która to e, była dostępna od lutego w wersji cyfrowej. Natomiast na Dzień Dziecka 1 czerwca udało się wydać tenże materiał w wersji fizycznej w digipaku, a wydawcą tegoż materiału jest wytwórnia Gods of War Productions także żegnam się dzisiaj amerykańskim amerykańskim, dobrze mówię, amerykańskim grywkowym y, y, z Kalifornii za tydzień formacja Witch i do zdobycia ich materiał zatytułowany Inkwizycja słyszymy się za tydzień o północy, cześć of good suffering. Wait, wait, wait, please, wait, wait. No time for uh, argument. You've done this before, right? Many, many times. Uh, to, a uh, man Frank Con Oh, yes. He escaped you. Nobody escapes us. He did, I've seen him, I've seen him. Impossible. He's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 I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.